To dwie różne sprawy, ale wybór Obamy pokazuje, że Stany ciągle są na pewnej drodze, drodze zmiany. To jeszcze nie jest spełnienie wszystkich marzeń, ale jego zwycięstwo oznacza, że kontynuujemy to, co zaczęła rewolucja amerykańska w XVIII wieku. U jej podstaw leżały sprawiedliwość i równość dla wszystkich. Teraz ta rewolucja posuwa się dalej, chociaż wciąż nie jesteśmy u celu. To jaki w takim razie będzie następny krok na drodze tej rewolucji? Następny krok będzie związany ze sprawiedliwością społeczną, z wyrównywaniem szans. Każdy, bez względu na pochodzenie, musi mieć możliwość robienia tego, co chce w życiu robić. Jeśli chce się uczyć, musi mieć do tego prawo. Jeśli chce kręcić filmy, albo założyć własny interes, tak samo. Bo zwycięstwo Obamy nie oznacza, że nie mamy już problemów, na przykład rasowych, ale oznacza, że mamy potencjał, żeby je rozwiązać. A jakie są te najważniejsze zadania, które stają teraz przed Barackiem Obamą? Przede wszystkim musi poradzić sobie z kłopotami ekonomicznymi i trochę martwią mnie niektóre posunięcia administracji, na przykład wspieranie tych wszystkich przedsiębiorstw, zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł samochodowy. Mam wrażenie, że to dinozaur, w którego pompujemy pieniądze, a powinniśmy przecież ruszyć dalej. Ale z drugiej strony Obama ma rękę do ludzi, otacza się naprawdę dobrymi doradcami, inaczej niż Bush, który wolał rozmawiać tylko z tymi, którzy się z nim zgadzają. Współpracownicy Obamy to raczej ludzie, którzy mogą przekonywać go także do innych racji. Nie macie takiej obawy, że gdy Obama naprawdę zacznie rządzić, będzie musiał poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami, to czar Obama Obamomanii pryśnie. Okaże się, że to po prostu człowiek, po prostu polityk, który nie zna cudownego lekarstwa na wszystkie choroby. I think people nie chodzi o to, nie chodzi w ogóle o Obamomanie. Chodzi o nadzieję. On daje nam pewność, że poradzimy sobie z trudnościami. Problemy pozostają. Mamy recesję, jest sprawa Iraku, Afganistanu, Rosji, Chin i Obama mówi, musimy być razem. Wtedy damy sobie radę. Gdyby było inaczej, nie miałby poparcia ludzi, a prezydent Stanów Zjednoczonych bez swojego narodu jest bezsilny to solve the problems and the US president jest powerless without the Stąd wynika chyba z tych słów Patryka, ale generalnie rozmowa ze studentami że bardziej niż w hasło Change, oni wierzą w to drugie hasło, o którym mówił Barack Obama. Jest weekend. Czyli tak, możemy, możemy poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami, z tymi wszystkimi wyzwaniami, które przed nami, przed Ameryką dzisiaj stoją. Z Nowego Jorku Michał Giercz, przypomnę, znajduje się na Manhattanie na rogu 8 alei 31 zachodniej. Jeżeli ktoś tam podejdzie, no to być może będzie mógł także się odezwać do naszego radiowego mikrofonu. Michałem trochę u Ciebie wieje, słyszę. Przeciąg na tym Manhattanie. No właśnie, ja się zastanawiam, co się dzieje w Chicago, jeżeli Chicago to jest wieczne miasto, a tutaj wieje okropnie, znaczy no, jest, jest zima, a Nowy Jork jest, tu przeciągów jest masę, no ulice są tak położone, że wieje zawsze albo wzdłuż pionowych, czyli wzdłuż e, alej, albo wzdłuż poziomych, czyli wzdłuż street, e, wzdłuż ulic. Czyli Kelce, no akurat... generalnie jak w Kelcach. Tak? jak w Kelcach, tak. Play zaprasza na program i życzy wiele radości scen roamingu podczas zagranicznych podróży. 022 i 7 trójek albo ZD3 małpa Radio.pl, Popołudniowa audycja zapraszamy do trójki. Gdyby państwo chcieli opowiedzieć coś o swoim Nowym Jorku, czekamy. came from Miami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 Little Joe never once gave it away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 Jutro przypada rocznica otwarcia obrad okrągły, okrągłego stołu. Jedni twierdzą, że to była honorowa kapitulacja, a drudzy twierdzą, że to był wielki sukces. A co by się stało, jakby tego okrągłego stołu nie było? 022 i 7 trójek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, pora na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. W poniedziałek decyzja o losie Jacka Karnowskiego. Tego dnia Sąd Okręgowy w Gdańsku rozpatrzy zażalenie Prokuratury Krajowej. Wcześniej Sąd uznał, że areszt wobec prezydenta Sopotu nie jest konieczny. Na Karnowskim ciąży osiem zarzutów, grozić mu może do dziesięciu lat więzienia. Prezydent otoczony nowymi doradcami, Ryszard Bugaj i Adam Glapiński, zostali doradcami Lecha Kaczyńskiego do spraw ekonomii. A przy okazji tych nominacji prezydent nie szczędził krytyki wobec rządu i jego antykryzysowych decyzji. Jak dotąd Rząd Rzeczpospolitej Polskiej posługuje się metodami, którym określił jako klasyczne. Mamy nie tyle znajdowanie pieniędzy, bo to może istotnie marketingowe mistrzostwo. Stwierdzi dzisiaj, że rząd pieniądze znalazł. Rząd szuka oszczędności cięć, często bardzo trudnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Taka jest i rzeczywistość. Prezydent zaznaczył, że w dziedzinie finansów rządu zastępować nie zamierza, chce jedynie przedstawiać alternatywne rozwiązania. Jedno z nich już przedstawił Adam Glapiński. Jego zdaniem Polska może wejść do strefy euro najwcześniej w 2015 roku. Wielki napis po niemiecku zaczęło się przy okrągłym stole, zawisł w centrum Berlina. Banner ma przypominać Niemcom o roli, jaką w demokratycznych przemianach odegrały zmiany w Polsce. To w ramach akcji promocji polskiej, by uświadomić światu, że upadek komunizmu nie zaczął się od upadku berlińskiego muru. Po 10 latach nieobecności w kraju, światowej sławy polski pianista Christian Zimmerman występuje w Polsce. To turnie upamiętniające stulecie urodzin Grażyny Bacewicz. Projekt ten powstał już jakieś 5 lat temu. W mojej głowie widziałem tą datę, 5 luty. Chcieliśmy złożyć hołd kompozytorce, której bardzo dużo zawdzięczam i której wszyscy zawdzięczamy, bo bardzo mało kobiet było w Europie w XX wieku, które naprawdę zrobiły tą wielką muzykę. Dziś pierwszy koncert Zimmermana w Filharmonii w Łodzi. W następnych dniach pianista wystąpi w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach. Wczoraj mi w nocy pochmurno, na północy deszcz ze śniegiem. Niestety mogą to być opady marznące i wtedy na drogach może być bardzo ślisko, ale jazdę dodatkowo utrudniać mogą mgły. W Szczecinie plus jeden w nocy, w Gdańsku i w Krakowie zero, a poza tym równo, minus jeden. Jutro trochę rozpogodzeń, a niewielkie opady deszczu na wybrzeżu. Temperatura powyżej zera od plus dwóch na Podlasiu do czterech w centrum i do 8 nawet na południu. Przed nami kilka pochmurnych, w miarę ciepłych, ale brzydkich dni. Zima prawdopodobnie wróci. Na, na początku przyszłego tygodnia. Tyle, że w postaci łagodniejszej to nie będzie minus dwadzieścia. Trójka. Program trzeci. Kapela ze wsi Warszawa. Zespół łączący elementy muzyki ludowej ze współczesną. Zespół, który swoją muzyką wywołuje entuzjazm na twarzach sympatyków różnych nurtów muzycznych. Teraz zagra w trójce, promując najnowszy album Infinity. Kapela ze wsi Warszawa wystąpi wraz z gośćmi, m.in. Natalią Przybysz i Janem Trybunią-Tutka. Niedziela o 25. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.